Wspaniały czas uwielbienia, jak zawsze. Myślę, że najważniejszym pytaniem też, który powinniśmy sobie zadawać jest to, nie tylko jak my czujemy się w czasie uwielbienia, ale to jak Pan Bóg czuje się z nami. Czy nasza obecność, czy to stan naszych serc i ducha jest tym, do czego nas powołał, tym, do czego nas przeznaczył, czy też jeszcze jest coś, co musimy mocniej przerobić, mocniej Mu poddać. Na początek mam pytanie, czy lubicie ostrzeżenia? Tak, niektórzy lubią, niektórzy nie. Oczywiście to zależy chyba, jakiego rodzaju są to ostrzeżenia, prawda? No bo to takie pytanie jest bardzo ogólne i, i co autor ma na myśli. No pewnie te, które łączą się z groźbami, no to takich yy, nie lubimy. Wyobraźmy sobie sytuację, że jakaś grupa chuliganów łobuzuje gdzieś, my zwracamy uwagę i słyszymy w odpowiedzi wiązkę, ja ci zaraz tutaj... No to takie ostrzeżenie połączone z groźbą nie jest fajne, i rozsądnie będzie raczej nie udawać bohatera i albo się oddalić, albo jakieś służby może wezwać, jak jest taka potrzeba. Tego rodzaju ostrzeżenia połączone z jakąś formą groźby, bo jak nie, to ci zrobię coś, bo doprowadzę cię do jakiejś sytuacji, takie wymaganie przez osoby, od których w, jakimś, w jakiś sposób zależymy, przykrego dla nas podania się im, albo też nienależnego im posłuszeństwa. I tutaj otwiera się gama takich sytuacji jak wykorzystywanie, poniżanie, manipulowanie, molestowanie, narażanie nas na straty, niekorzystną sytuację itp. itd. To może realizować na przykład nasz przełożony, albo pracodawca, albo toksyczny partner w związku, w którym ktoś jest, czy współmałżonek. To może być łobuz klasowy, bo i dzieci również padają ofiarą ostrzeżeń i gruźb. To może być łobuz podwórkowy i to wszystko pod groźbą wyrządzenia nam krzywdy. I to też może być na przykład szantaż, groźba ujawnienia czegoś dla nas wstydliwego, niefajnego, co ma skłonić nas do warunków szantażysty. Może to być coś, czego naprawdę się wstydzimy i nie chcemy, aby ktokolwiek o tym wiedział, Albo to może być sytuacja typu rozpadającym się związku małżeńskim są takie ostrzeżenia i groźby, bo cię pozbawię na przykład praw do opieki nad dziećmi, albo prawa do widywania się. Słyszymy dość często o takich historiach, to są groźby, bo to rozpowiem wszystkim o tym, co zrobiłaś, co zrobiłeś. W polityce są ostrzeżenia połączone z groźbami typu sankcje ekonomiczne, polityczne groźba wojny w sporcie, takim ostrzeżeniem jest na przykład żółta kartka. Uważaj, bo jeszcze raz i będzie czerwona. Wtedy już dziękujemy za udział w grze. W szkole też uczniowie słyszą ostrzeżenia połączone z groźbami. Nie wiem, czy wy, nie, wy w większości byliście dobrymi uczniami, więc pewnie wam się nie zdarzało takie groźby słyszeć, ale było no zatyka. Jak ty się za tą matematykę nie weźmiesz, to ja cię w tej następnej klasie nie widzę. Kto słyszał jeszcze tego typu uwagi? Bądźcie odważni. Ty nie? No gratuluję. I to są tego rodzaju ostrzeżenia, których nikt nie lubi, są nieprzyjemne, ojej, no, trudne, ciężkie, przykre. Ale są też ostrzeżenia, które nas po prostu ratują przed jakimiś kłopotami. I takie ostrzeżenia bardzo lubimy. Jako kierowca jestem naprawdę... Chociaż wiem, że to jest może nie, nie do końca zgodne, niezgodne. Może to nie są uregulowane przepisami, ale kiedy jadący jest naprzeciwka samochody w taki charakterystyczny sposób zmieniają światła. I wtedy wiem, a dobrze, i noga z gazu. I, I jestem wdzięczny tym, którzy mnie ostrzegli. Znaczy staram się jeździć przepisowo, żeby nie było. Staram się. Szczególnie, gdy obok siedzi mój najlepszy pilot. To jest w ogóle już staranie wzmocnione wielokrotnie. No ale czasami, wiecie, o takim zawieszeniu człowiek w długą trasę jedzie i zamiast tych 50 może jakieś tam 70 osiągnąć, no i już, jest, już są punkty i mandat. Wiecie, o czym mówię. No takie ostrzeżenia, na przykład jak z jakiegoś urządzenia nie korzystać, żeby nam to urządzenie nie zrobiło krzywdy albo się nie popsuło. Tak, nie wciskać czerwonego guzika wtedy, gdy coś tam pracuje, nie otwierać, gdy to się gotuje. Stanek Stanach Zjednoczonych na przykład musi być na kubku napis w restauracjach, że gorąca kawa może poparzyć. No. no my wiemy, ale w niektórych krajach trzeba jeszcze to napisać, bo inaczej w sądzie można później się procesować o wysokie odszkodowanie, bo kawa była gorąca. Ale zostawmy to. Takie ostrzeżenie uważaj dziura no to też jesteśmy wdzięczni. o dziękuję, że mnie ostrzegłeś, albo nie kupuj tego, to jest tandeta, gdzieś tak w sklepie. Ktoś, wiesz, zobaczysz jakiś, jakąś rzecz, która Cię spodoba, o jakie tanie, um, jaka cena, fantastyczna. Nieważne, że to made in, coś tam łamane przez coś tam, nie będę tutaj nazywać tych krajów, bo nie chodzi o takie stygmatyzowanie, ale jesteśmy wdzięczni. aha, słuchaj, ja to kupiłem, wiesz co... Katastrofa, nie, nie, stracone pieniądze, no to jesteśmy wdzięczni za takie, albo uważaj, to oszust, tak? Ktoś, kto oferuje nam jakąś, jakiś biznes, jakieś wejście w jakiś doskonały interes, zainwestowanie pieniędzy, słuchajcie, na 200% rocznie. A, 200%, no jasne. Bądźmy bardzo ostrożni. W internecie krąży mnóstwo takich ofert, słuchajcie, no jestem prawnikiem niezwykle bogatego spadkobiercy, który musi znaleźć kogoś do czegoś i to są miliony dolarów, wiesz, tylko musisz wpłacić tysiąc dolarów, żeby opłacić koszty kancelarii i wtedy, słuchaj, na twoje konto, my to ulokujemy. Krąży też mnóstwo ostrzeżeń. Policja cały czas ostrzega starsze osoby przed metodą na wnuczka czy metodą na policjanta, czy metodą na opiekę społeczną, tak, żeby nie ufać ostrożnie. I takie ostrzeżenia są pożyteczne. One chronią nas przed szkodą, przed krzywdą. Czasami radzimy się, kiedy nam auto się psuje, do którego mechanika oddać. No i słyszymy, tam lepiej nie, bo to i to. A tutaj próbowałem, jest dobrze. No i na co dzień korzystamy z tych różnych ostrzeżeń, typu wysokie napięcie, tak, zamknięta droga, Gdyby tego nie było, no mielibyśmy uzasadnione pretensje do właściwych służb, czy osób, czy właścicieli terenu, że brakuje tabliczki z ostrzeżeniem. Bo mnie ostrzegł i wpadłem w dziurę. No jak to jest? Tak nie może być. No i to jest naturalna, oczywista pretensja. Tak więc ostrzeżenia mogą odgrywać bardzo pozytywną rolę w naszym życiu. A czy Biblia zawiera jakieś ostrzeżenia? Czy zawiera jakieś ostrzeżenia? Ale nie wszyscy naraz. To wspaniała klasa, ale nie wszyscy naraz. A z pamięci jakbyś ten werset? Był nas nie nie byś... Świetne, Ryszard. Werset, ostrzeżenie bardzo konkretne. Jakieś jeszcze inne? Przypominacie sobie ostrzeżenia? Przy w Salomona jest, jest tam wiele ostrzeżeń, tak? W Dekalogu. No tak, są i w Dekalogu, tak? No jasne, Oczywiście. A czy są jakieś groźby w Biblii? Czy Bóg formułuje wobec człowieka jakieś groźby? Przepraszam, nie słyszę? Oczywiście, że tak. O tak. Słuchajcie, dzisiaj słowo groźba jest trochę niepopularne, bo wszedł paragraf określający groźby karalne, więc w tej chwili już każda groźba może być pociągnięta pod ten paragraf, może nie każda, ale sporo z nich. W związku z tym to słowo stało się takim trudnym. Jak myślimy o Bogu w kontekście groźby, to nam się wydaje, nie, nie, nie. No dobrze, Pan Bóg ostrzega, tak, ale grozić groźby, nie, no to chyba nie jest Pan Bóg, jakiego znamy, jakim czytamy, jakiego kochamy, jaki jest głoszony w Kościele. No tak, posłuchajcie, czy informacja o wiecznym potępieniu i karze, Pan Jezus powiedział, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie, jest tylko ostrzeżeniem, czy też jest ostrzeżeniem z groźbą? Zaraz tutaj spróbujemy sobie jeszcze dodefiniować rolę groźby w Biblii. Chcę poprowadzić nas w takim toku rozumowania. Więc dostrzegamy tutaj jakieś na pewno ostrzeżenie i też element jakiejś groźby. Słuchaj, wieczna kara, wieczne potępienie. Chciałem powiedzieć tak, bo czasami trudno nam to zdefiniować, określić, czym jest w Biblii groźba, czym się różni od ostrzeżenia, ale jedno wydaje mi się pewne. I teraz posłuchaj uważnie tego, co powiem. Bóg nie motywuje nas groźbami, lecz miłością i zachętą, uzupełniając to ostrzeżeniami. Dlatego, że nasza ludzka natura potrzebuje od czasu do czasu takiego lekkiego szarpnięcia, ostrzeżenia, wybudzenia. Dlatego, że zdarza nam się popaść w duchowy letarg, w moralną apatię i wtedy potrzebujemy takiego lekkiego prądu, wstrząsu, potknięcia, aby oczeźwieć. To tak jak jedziemy samochodem długo w nocy, wiecie, i kierowcy tak wzrok się zawiesza i wtedy potrzebujemy czegoś, co wybudzi nas, bo jesteśmy w niebezpieczeństwie. Bo brak uwagi może spowodować, że zjedziemy z drogi i może być nieszczęście. Czy Jezus ostrzegał kogokolwiek? Oczywiście. Uczeni w piśmie, w Ewangelii Mateusza w rozdziale 23 ośmiokrotnie Pan Jezus mówi do uczonych w piśmie faryzeuszów, biada wam. Biada wam. Jan Chrzciciel, gdy przyszli do niego uczeni w piśmie faryzeusze, mówił plemiona żmijowe, obudnicy. Wydawajcie owoc godne upamiętania, bo już siekiera do pnia drzewa jest przyłożona. Pan Jezus kiedyś, gdy wyszedł z takich miast jak Chorazyn, Betsaida i Kafarnaum, powiedział do tych miast, do całych miast, biada Tobie, Horazynie, biada Tobie, Bedsajdo i Tobie, Kafarnaum. o gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u Was się wydarzyły, to one by dawno w wożej i popiele pokutowały. A więc biada Wam z powodu... Braku pokuty. Jezus czasami strofował swoich uczniów w sposób bardzo dobitny i ostrzegał ich przed czymś, o czym zaraz będę mówić. Przed głupotą. Strofował Piotra, ostrzegał go za odwodzenie go od drogi krzyża. Ostrzegał go, że zanim kur zapieje, ty się trzykroć mnie zaprzesz. To było ostrzeżenie. Jezus napominał, ostrzegał synów Gromu, bo anerges Jana Jakuba, którzy chcieli awansować w Jego Królestwie. I do wielu innych słuchaczy wygłaszał różnego rodzaju ostrzeżenia. Czyli tak, oprócz tego przesłania miłości, przesłania zachęty, które jest centrum, które jest istotą, dołączał również ostrzeżenia. Czy zatem Bóg Tobie grozi? Czy zatem Bóg nam grozi? I ujmę to tak i posłuchaj teraz tak uważnie. To nie Bóg nam grozi. Grożą nam konsekwencje naszych własnych decyzji. To nie Jezus tak naprawdę nam grozi, ale grożą nam skutki naszych własnych działań, skutki naszej głupoty. Ewangelia jest uczciwa i w tej uczciwości jest miłość, jest zachęta, jest wyzwolenie, ale jest też ostrzeżenie. Jest też informacja, że są skutki, które poniesiesz, jeśli będziesz Ewangelii, Słowu Bożemu, nieposłuszny. Wspaniałe kazanie na górze, Ewangelia Mateusza, rozdział siódmy, zakończone jest podobieństwem o dwóch ludziach, dwóch mężach. Jeden z nich nazwany jest, we wszystkich przykładach, człowiekiem mądrym, rozważnym, ponieważ swój dom zbudował na Skale na dobrym podłożu, które było odporne na burze, deszcze, ulewy. Drugi nazwany jest człowiekiem głupim czy bezmyślnym, ponieważ dom zbudował na piasku. Przykład taki dość jaskrawy, wygłoszony przez Pana Jezusa jest ostrzeżenie dla tych, którzy słyszą Słowo, słuchają, znają Ewangelię, ale mimo tego nie znajduje ona do końca zastosowania w ich praktycznym, codziennym życiu. I gdy przychodzą prawdziwe kłopoty, gdy przychodzą prawdziwe trudności, wtedy grunt usuwa się spod nóg i jest krzyk i płacz ratunku albo Boga nie ma. Bo dlaczego się to wydarzyło? Bo dlaczego do tego doszło? Współcześnie w Kościele, to jest moje osobiste wrażenie, jest bardzo dużo zachęty, sporo mówi się o Bożej miłości i to jest oczywiście dobre, jak najbardziej. Bo jeśli naprawdę kochamy Boga, jeśli naprawdę kochamy Boga, to nie potrzeba nam wielu ostrzeżeń. Zgadza się? Jeśli motywowani jesteśmy miłością do Pana Boga, to tak naprawdę może i nawet w niektórych przypadkach nigdy. Chociaż, no wątpię, czy nigdy, ale naprawdę czasami bardzo rzadko. Jeśli trwamy, w takiej bliskiej, prawdziwej więzi z Bogiem. Duch Święty nas prowadzi. To być może Bóg zaoszczędzi nam ostrzeżeń. Lecz pełna Ewangelia to również ostrzeżenia. Zgadza się? I uwaga, żeby nie było. Ostrzeżenia Boże motywowane są Jego miłością. Nie Jego złością na nas, nie Jego chęcią zemsty na nas za nasze grzechy, ale Jego miłością, aby nas ustrzec przed błędem, przed pomyłką, przed grzechem, przed sidłem, przed dołem zagłady. Dlatego, że mamy wolną wolę. I Bóg nie może nas na siłę zatrzymać przed błędem, grzechem, pomyłką, dołem zagłady. To my idziemy naszą drogą. Bóg może mówić nie idź tędy. Bóg może mówić do Ciebie to kilka razy, może użyć ludzi, ale tak naprawdę Ty decydujesz, jaką drogą pójdziesz. Bywa, że wierzący, nawet całe kościoły wchodzą w stan wymagający począśnięcia, ostrzeżenia. Takim przykładem są listy z Księgi Objawienia. Siedem listów. W każdym z nich niemalże one są bardzo podobnie skonstruowane. Łączą miłość i pochwałę z jednej strony z zachętą i ostrzeżeniem. Pierwszy z brzegu przykład, list do kościoła w Efezie. Jeśli się nie opamiętasz, tak, do kościoła mówi to Bóg. Jeśli się nie opamiętasz, ruszę Twój świecznik. Począsnę Tobą. Ostrzeżenie. A wcześniej są słowa miłości, zachęty, są słowa pocieszenia, docenienia tego, co ten Kościół robił. Kochani, brak czy niedomiar tego składnika w pokarmie osłabia ciało. Naraża je na kłopoty, urazy, kolizje z rzeczywistością ziemską i duchową. I dzisiaj, kochani, chciałbym po tym wstępie, to był dopiero wstęp, więc uważajcie, Mówić na temat pewnego stanu, umysłu, postawy, przed którą Biblia wielokrotnie ostrzega, a nawiąże do tego podobieństwa o mężu mądrym i głupim. Biblia ostrzega nas przed głupotą. Dziś o głupocie. Lata temu na ten temat cokolwiek mówiłem, minęło dużo czasu. Nie chciałem o tym mówić, dlatego że uważam was za mądrych ludzi, ale... Nie do końca jestem pewien sam siebie, a więc może uznajmy, że głoszę bardziej do siebie dzisiaj. Głupota. Postawa, stan chyba wszędzie obecny. W świecie mnóstwo. A czy Kościół całkowicie wolny jest od głupoty? Czym jest głupota? Może nie będzie nas interesować słownikowa definicja, ale to co Biblia mówi o głupocie, a mówi bardzo wiele. I też nie podaje definicji, ale częściej, tak jak w tym podobieństwie o mężu mądrym i głupim, kontrastuje głupotę z mądrością. I myślę, że mamy na tyle rozum, aby, mądrości, aby rozumieć ten kontrast i rozumieć, co jest głupie, a co jest mądre. Takie pytanie, jestem mądry czy głupi? Wcale nie jest głupie, a nawet jest mądre. Dlatego, że większość ludzi, w tym zapewnie i my, uważamy się za dość mądrych. No czasami zdarzy się, że coś głupiego zrobiliśmy, mówimy, ale głupio zrobiłem, ale głupio się zachowałem, ale to są jakieś chwile, w których żałujemy, ale generalnie w życiu no, nie uważamy się stale za głupców. Czy jest ktoś, kto uważa, że ciągle jest głupcem? Staram się i nie mogę sobie przypomnieć kogokolwiek w życiu, kogo spotkałem, kto by powiedział mi, słuchaj, jestem ciągle głupi. Każdy z nas ma jakiś poziom uznania dla swojej mądrości. Mało kto przyzna się do głupoty. A to dlatego, że głupi rzadko wie, że jest głupi. Bo gdyby głupi wiedział, że jest głupi, to już byłaby jakaś mądrość. Byłby już bliżej mądrości. Dlatego warto przyjrzeć się pewnym objawom, postawom, które demaskują głupotę. Kilka z nich na dzisiaj. Psalm 14, wiersz pierwszy. Rzekł głupi w sercu swoim, nie ma Boga. I dalej, nie będzie dochodził, nie będę dochodził. Niewiara w Boga, Biblia mówi, jest po prostu bez ogródek głupotą. No bo gdy popatrzymy na dzieło stworzenia, no to trudno wydedukować, że to jakoś samo z siebie wszystko się tak poukładało. Gdy patrzymy na to krzesło, nikt z nas nie zakłada, że to krzesło zostało po prostu wykopane w piasku, bo w wyniku jakichś nieznanych nam bliżej, ale niewątpliwie istniejących procesów ta struktura się sama ze sobą posklejała, wytworzyła. To jest, to jest tylko trochę metalu, trochę plastiku i trochę farby. O wiele więcej złożoności jest w naszym organizmie, w świecie żywym. I nikt z nas nie zakłada co do tego krzesła, że zrobiło się samo. Musiał ktoś je zrobić. I głupotą byłoby twierdzenie... Że to krzesło w wyniku naturalnych sił przyrody ukształtowało się. No pierwsze były nieforemne, ale później następne, wiecie, to tak przyroda próbowała, testowała i w końcu mamy takie fajne, dobrze wyprofilowane krzesełko, na którym się wygodnie siedzi. Oczywisty absurd, nie trzeba tego ciągnąć. I to właśnie mówi Biblia. Głupi mówi, nie ma Boga. To znaczy nie ma stwórcy, nie ma nikogo, kto to zaplanował, uporządkował. Ponazywał, tchnął życie. Nie ma, nie ma, nie ma, nie będę dochodzić, to są jakieś zabobony. Jest to głupota. Kaznodzieja, Salomonowy 7,25. Bezbożność jest głupota, a niewiara jest szaleństwem. Kiedy już wierzymy, że istnieje Bóg-stwórca, jest coś takiego jak pobożność i bezbożność. Możesz wierzyć i być bezbożnikiem, możesz wierzyć, że Bóg istnieje. I że wszystko stworzył. Diabeł również wierzy i drży. Więc możesz mieć intelektualną wiarę w swoim umyśle, tak, jest jakiś stwórca, a równocześnie być bezbożnym. I kaznodzieja mówi: bezbożność to szaleństwo, to głupota. Dalej, znowu wracamy do przypowieści o mężu mądrym i głupim. Lekceważenie słowa Bożego. Możesz nie tylko wierzyć, że istnieje Bóg Stwórca. Możesz nie tylko być człowiekiem, który modli się do Niego, który przychodzi do Kościoła, takiego czy innego zboru, wspólnoty, ale jeśli w praktyczny sposób nie stosujesz Słowa Bożego w swoim życiu, w codziennym życiu, to tak naprawdę lekceważąc je okazujesz niemądrość lecz jej przeciwieństwo, głupotę. Kolejny przykład Ewangelia Mateusza, rozdział 25. Panny. Biblia Warszawska mówi mądre i głupie. Nowe Przymierze mówi panny przezorne i bezmyślne. Bezmyślność jest formą głupoty. Te mądre były mądre, gdyż były przezorne. Zadbały o zapas oliwy. Te bezmyślne powiedziały jakoś to będzie. Otóż nie będzie jakość, tylko będzie tak, jak zadziałasz. Tak jak się przygotujesz na spotkanie z Panem, tak będzie. To Ty masz być gotowy, to Ty masz być gotowa i nie wiadomo kiedy. W tym wszystkim jest to istotne. Nie wiadomo kiedy. W przypowieści 17-16 ja ten werset już przeczytam. Po co pieniądze w ręku głupca? Mógłby nabyć mądrości, lecz on na to nie wpadnie. Bardzo ciekawe słowo. Czy ono mówi nam, że za pieniądze można nabyć mądrość? Ja myślę, że nie do końca o to chodzi, czy może w ogóle nawet nie o to chodzi, ale przesłanie tego wersetu jest to, że jest jakiś sposób, aby nabyć mądrości. Trzeba tylko się posłużyć rozumem, myśleniem, intelektem, aby mądrość znaleźć, aby pozbyć się głupoty. Ale miałem mówić bardziej o głupocie niż o mądrości. Jest jeszcze jeden werset, który w zasadzie, gdy go pierwszy raz przeczytałem, wiecie, to parsknąłem śmiechem. Również z tej księgi. To jest rozdział 27 i wiersz 22. Szczerze mówię, ten werset mnie rozbawił. Zastanawiałem się nad nim dość długo później. I on brzmi tak. Przypowieści 27-22 i wyobraź sobie teraz to, o czym ten werset mówi. Uruchom swoją wyobraźnię. Potrzebujesz moździerz i tłuczek. Czy masz w ręku moździerz i tłuczek. Choćbyś starł głupca w moździerzu tłuczkiem razem z ziarnami, z krupami głupota go nie opuści. Śmiałem się, kilka minut wracałem do tego. Mówię, Pan Bóg, no ma również, tak możemy nazwać, poczucie humoru. No ten obraz jest komiczny, ale też oddaje pewną grozę sytuacji, że głupota jest czymś, czego ciężko się pozbyć. Często jakieś zabiegi, nawet drastyczne tłumaczenie, prośby, groźby, nawet kara bicie nie poprawią głupca. Wróci do głupoty swojej. Jest mnóstwo ludzi, którzy popełniają wciąż te same błędy, mimo tego, że zbierają cięgi, razy, wracają nieskończoną ilość razy do więzienia, wracają do uzależnienia, wracają do przemocy, wracają do złego sposobu życia, mimo, że byli karani, mimo, że były rozmowy, prośby, groźby i błagania. Czy znamy takich ludzi? A czy my czasami w przyszłości tacy nie byliśmy? Albo czy nam się nie zdarza w jakiś podobny sposób, może bardziej delikatny, może nie tak drastyczny, ale czy nam się nie zdarza, że wracamy do tego, co było głupie, chociaż wydawałoby się nam, że już mamy to z głowy. Głupota przejawia się w bardzo różne sposoby. Wybuchowe, niekontrolowane emocje, złość. O tym również mówi nam Księga Przypowieści Salomona. Ja podam tylko miejsca, gdyby ktoś notował albo chciał odsłuchać. Przypowieści 12-16 mówi nam, że głupota przejawia się przez złość i niekontrolowane emocje. 14-17 przez porywczość. Więc jeżeli jesteśmy ludźmi porywczymi, szybciej mówimy niż myślimy. Szybciej reagujemy niż podejmujemy przemyślane decyzje. To znaczy, że głupota nami włada, a nie... Mądrość i tak to nazwijmy po imieniu, a więc nasze reakcje, nasza mowa. Również złe, haniebne czyny to jest przejaw głupoty, niewłaściwa relacja z Bogiem. 14-16, przypowieści Salomona też przeczytam, 14-16, prosiłbym, żeby ktoś odczytał to z Biblii Warszawskiej. Mądry boi się Boga i unika złego. Głupiec. Wiecie, głupiec myśli, że wszystko jest dobrze. Nie ma refleksji nad własnym życiem. Nie ma wniknięcia w samego siebie. Nie doświadcza, nie bada samego siebie i spoufala się z Bogiem. Robi sobie z Boga takiego kumpla, z którym można wszystko załatwić, który na wszystko przymknie oko. Tak nie jest. Bóg oczekuje mądrości, a głupota niestety od Boga nas oddziela. Czasami popełniamy poważne błędy życiowe. Ludzie inwestują pieniądze w niewłaściwe miejsca. Zawierają związki z niewłaściwymi osobami. Wchodzą w jakieś podejrzane oferty, propozycje. Mimo ostrzeżeń robią to nieustannie i nieustannie. I to się zdarza również osobom wierzącym. Słuchajcie, sama wiara nas nie ustrzeże przed błędami. Sama wiara nie ustrzeże nas przed popełnieniem pomyłki. Do tego potrzebna jest jeszcze mądrość i pozbycie się głupoty. Przypowieści 19.3:2. 19.3:2 i to przeczytam. Gdzie brakuje rozwagi, rozwaga to synonim mądrości, to jest jakiś odpowiednik, element mądrości, prawda? Tam nawet gorliwość nie jest dobra, a kto zbyt szybko przenaprzód może zbłądzić. Głupota człowieka wypacza jego drogi, a potem wybucha on gniewem na pana. Ile razy słyszałem ludzi pokiereszowanych przez różne sytuacje, dlaczego Bóg mnie nie ostrzegł? Ostrzegał, ale nie chciałeś słuchać. Miałeś swoją wizję, swoją koncepcję. Ile kobiet padło ofiarą oszustw matrymonialnych. Jedna historia z kręgu naszych znajomych. Pewna siostra już w takim dojrzałym wieku przez internet poznała Wysokie rangi oficera amerykańskich sił zbrojnych w Iraku, który widząc jej fotografię, zakochał się w niej. Sprawy nabrały tempa, korespondencja była wymieniana często, ona już szykowała się na pójście. I dopiero bliska rodzina po jakimś czasie, ponieważ robiła to trochę po kryjomu, zorientowała się, co się dzieje. Dzięki Bogu, że zadziałali. No, oczywiście to był oszust. Ukradzione zdjęcie, skradziona tożsamość i ktoś, jakiś inkognito, który już witał się z gąską. Ona szykowała pieniądze, Wiecie, tego rodzaju rzeczy. Wierząca osoba, dziesiątki lat w Kościele, narodzona na nowo. Sama wiara nie czyni nas bezpiecznymi. Musimy pozbyć się głupoty. Naiwność jest również formą głupoty naiwnością jest to, kiedy bierzesz sobie partnera uzależnionego, mówisz, o, po on się zmieni. Może raz na tysiąc przypadków, jak, jak tak popatrzę na swoją wiedzę, to to zadziała. Raz na tysiąc. Oby trafiło na ciebie, jeśli masz takie zamiary. Ale generalnie to nie działa. I później są problemy, troski, kłopoty, łzy. Moi drodzy, pamiętajmy o tym, że Boże ostrzeżenie wypływa z Jego miłości i jest dopełnieniem Ewangelii. Ponieważ od czasu do czasu, jak już powiedziałem, potrzebujemy czegoś, co zatrzyma nas w naszej bezmyślności, braku roztropności, w błędnej drodze. A głupota może zrodzić bardzo złe skutki. Jednak wierzę, wyrażam tą opinię i nadzieję na sam koniec tego, co chcę powiedzieć, że Bóg daje nam, udziela swojej mądrości. Jeśli komuś z nas brakuje, Niech prosi Boga, który daje chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Mądry człowiek to jest także ten, który słucha rad tych, którzy go kochają. Którzy może mają trochę więcej doświadczenia życiowego, może trochę więcej mądrości, może mają inną perspektywę, może przez coś już przeszli. I są w stanie ci poradzić. Ostrzec przed złą drogą. Słuchaj. Najczęściej są to rodzice. W kościele są to osoby dojrzałe w wierze, liderzy, starsi. Słuchaj, aby nie paść ofiarą głupoty w jakiejkolwiek postaci, w jakiejkolwiek formie. Amen. Amen. Powstańmy do modlitwy. Kochany Ojcze, jedyny, który jesteś prawdziwie mądry, który nie potrzebujesz się zmieniać ani udoskonalać, Panie, my w przeciwieństwie do Ciebie nieustannie potrzebujemy się przemieniać i otrzymywać od Ciebie kolejne dawki mądrości, kolejne dawki objawienia słowa Twojego. Panie, ocal nas przed głupotą naszą, w jakiejkolwiek formie ona się przejawia. W jakiejkolwiek formie próbuje nas zaatakować, w jakiejkolwiek formie jeszcze egzystuje w nas, ocal nas przed głupotą naszą i uczyń nas ludźmi mądrymi. Uczyń nas tymi mężami mądrymi, którzy budują swój dom na skalę. Uczyń nas tymi panami mądrymi, roztropnymi, które zadbały o zapas oliwy w swoich lampach. Uczyń nas tymi, którzy za wszystko, co mają, nabywają Twoje mądrości. Uczyń nas tymi, którzy doceniają... Rady, przestrogi, bo wiedzą, że to jest wszystko z miłości. I dziękuję Ci, że Twoje Słowo motywuje nas, napełnia nas informacją o Twojej miłości do nas, o Twojej zachęcie, ale także o ostrzeżeniach, które mają uchronić nas na całą wieczność. Jesteś wspaniały, jesteś cudowny, jesteś kompletny, Panie. Twoje Słowo jest kompletne. Ono daje wszystko, co jest nam potrzebne na każdym etapie życia i w każdej sytuacji. Gdy potrzebujemy zachęty, ona tam jest. Gdy potrzebujemy dodania odwagi, ona tam jest. Gdy potrzebujemy radości, ona tam jest. Gdy potrzebujemy przestrogi przed głupotą i to tam jest. Dziękujemy Ci. I dziękuję Ci za moich wspaniałych braci i siostry. I za tą społeczność, w której możemy się wzajemnie uzupełniać, służyć sobie. Panie, pomóż nam być pokornymi, jedni względem drugich, abyśmy umieli Czerpać z doświadczenia mądrości tego, co w nas już wypracowałeś. Wielbimy Ciebie z całych naszych serc i powierzamy Tobie ten kolejny tydzień naszego życia. W imieniu Pana Jezusa. Amen.